Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam bardzo serdecznie z tej strony Bania. Wysłuchacie 20 odcinka podcastu Opiwie. Odcinek Jubileuszowy, okrągła cyferka. Niezmiernie się cieszę, że udało mi się dobić do takiej liczby odcinków. Mam nadzieję, że Wy również jesteście zadowoleni. Dzisiejszy odcinek będzie na swój sposób wyjątkowy, a na jakiś inny sposób będzie zwykłym, normalnym odcinkiem. Jego wyjątkowość będzie polegała na tym, że nie przygotowałem piwa do dzisiejszego odcinka. To piwo przygotował mi ktoś inny. Mój kolega z uczelni, Paweł, był w Czechach, przywiózł mi z Pragi dwa piwa. Jedno właśnie teraz będę omawiał. Jest to Gambrinus. Gambrinus Fetly. Nie jestem pewien czy to dobrze czytam Szukając tłumaczenia w internecie doszedłem do tego, że to oznacza Gambrinus Light, Czyli po prostu lekki No i piwo faktycznie jest lekkie Zawiera 4,1% alkoholu Niestety nie ma napisanego ekstraktu na butelce Z tego co się domyślam w składzie w składzie jest woda, słód jęczmienny oraz chmiel, więcej informacji nie ma podanych, no cóż jest jeszcze dopisek, że jest to czeskie piwo i, I to w sumie tyle. Może opowiem o tym, jak wygląda butelka. Jest to taka zwykła, standardowa butelka z brązowego szkła. Identyczna jak, jaka jest używana do, do popularnych w Polsce piw, nie wiem, na przykład żywców czy tyskich. No zwykła, niczym nie wyróżniająca się butelka. Etykietki są w kolorze złoto-czerwono-srebrnym, z przewagą czerwonego. kapsel jest czerwono-złoty, jest bardzo ładny. Posiada znaczek, wokół którego są napisy. E, etykietka na szyjce jest w takich samych kolorach jak ta główna, czyli czerwony, złoty, srebrny. E, muszę powiedzieć, że etykietki są całkiem, całkiem fajne jednak. Sprawiają wrażenie takiego piwa masowego, popularnego piwa po prostu z wielkiego koncernu. No muszę powiedzieć, że, że to nie, nie musi wcale oznaczać, że piwo przez to będzie mniej, mniej smaczne czy coś, ale ale jednak bardziej mi do gustu przypadają jakieś takie bardziej oryginalne kompozycje. Nie przedłużając przejdźmy do najważniejszej części podcastu, czyli do degustacji. Po raz kolejny mi się to zdarzyło, że biorę się za nagrywanie podcastu, a nie mam ze sobą otwieracza do piwa. No ale już wszystko zorganizowałem. E, możemy otwierać butelkę. No i piwo już otwarte. Z butelki e, nie wydobywa się na zbyt dużo aromatów. Powiedziałbym, że taki leciutko słodowy zapaszek się unosi, jednak przelejmy do pokala piwo, żeby, żeby się lepiej aromatyzowało, no i oczywiście będzie się wtedy znacznie lepiej prezentować. Już mam piwo w kuflu, a to znaczy w pokalu. No i niestety aromaty nie zachwycają, może nie zachwycają dlatego, że ich tutaj po prostu nie ma, jest taki, taki lekko kwaskowy zapaszek się unosi, no piwo zapachem nie jest tutaj zachwycające, nie jest nawet poprawne, no po prostu jest słabe. Pachnie jak taka zwykła koncernowa, czyli, czyli właśnie w taki jakiś dziwny, kwaśny sposób. Piwo posiada złoty kolor, taki, taki nawet ciemnozłoty, bardzo ładny, jest idealnie klarowne. Wytworzyła się mi na piwie około 1,5 cm piana, która momentalnie spadła do takiej piany pół cm, może nawet troszkę mniejszej. Jednak póki co trzyma się dzielnie na górze. Piana składa się z takich średnich i całkiem dużych pęcherzyków. Nie jest to mój ulubiony rodzaj piany, ale, ale ważne, że jakaś jest. Piwo bardzo mocno gazuje, można zobaczyć naprawdę dużą ilość bąbelków w szklance. Tak jak już wspomniałem, kolor jest naprawdę ładny. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko je skosztować.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 naprawdę można wyczuć, ten chmiel jest, jest gorzkie. Jednocześnie jest taki, taki jakby rozmyty posmak się tworzy. Nie wiem, czy, czy zrozumiecie to, co mam dokładnie na myśli. Jednak odnoszę wrażenie, że, że to piwo jest takie nie do końca odpowiednio skomponowane. Zdecydowanie czegoś mu brakuje. Smakuje tak jakby jakby było niedokończone jeszcze, jakby no właśnie tego, tego takiego czegoś brakowało w tym piwie, jest, jest wodniste, e, smak e, poza chmielem, nic się tutaj nie wyróżnia, e, jest taki trochę mydły można nawet powiedzieć. E, spodziewałem się czegoś lepszego po tym piwie, no niestety. Ale może jednak są to tylko takie moje pierwsze wrażenia i zobaczymy co będzie jak wypiję tego piwa troszkę więcej. Smak piwa jakoś nie chce się zmieniać, jestem w połowie, cały czas smakuje tak samo, to znaczy dominuje chmiel, nie czuć słodu. No smak dalej jest właśnie taki, jak to już określiłem, rozmyty, niewyraźny, nie do końca... No nie do końca taki jak powinien być mi się wydaje. To co w tym piwie może być na plus to jest nagazowanie na tego piwa. Jest naprawdę całkiem wysokie, przyjemnie bąbelki drapią w gardło. Mnie się podoba osobiście i tutaj to może zapunktować przy ostatecznej ocenie. Piana się rozpuściła kompletnie. został jedynie taki naprawdę nędzny korzuszek. No wszystko poza butelką etykietami także właściwości tego piwa wskazuje na to, że jest to zwykły czeski koncerniak i, i nie nastawiajcie się tutaj na jakieś rewelacje, jeśli to piwo sobie zakupicie, Myślę, że można wybrać się lepiej, no ale z taką podsumowującą oceną poczekajmy może do końca tego piwa. Znajduję się już na finiszu piwa i niestety czuję się jeszcze bardziej rozczarowany niż dotychczas. Piwo stało się jeszcze bardziej chmielowe, a to ani trochę nie poprawiło niestety jego smaku. Jest e, wręcz tak gorzkie, że aż trudne do wypicia. Naprawdę, Gambrinus e, kompletnie nie trafia w mój gust. Nie jest to piwo dla mnie. E, być może, jeśli ktoś jest fanem e, chmielu, jest e, fanem taniej koncernuwy, no to to będzie piwo dla niego jednak. Ja osobiście e, odradzam to piwo. I szczerze to, Paweł, dziwię się Tobie, e, że tak, e, tak Ci posmakowało. Mam nadzieję, że że to drugie piwo, które od ciebie dostałem, czyli czeski Pilsner Urquell, będzie, będzie znacznie lepszy od Gambrinus'a, no to myślę, że to by było na tyle jeśli chodzi o samo piwo. Podsumowując, wystawiłbym mu ocenę 5 w 10 punktowej skali ze względu na to, jak się piwo na początku zachowywało, bo ta chmielowa goryczka była naprawdę sympatyczna. No jednak e, niestety pod koniec piwo się popsuło diametralnie i... no i nie zasługuje na wyższą ocenę. No niestety e, nie jest to piwo godne polecenia, mm, także go wam nie polecam. E, mam nadzieję, że w odstępie jakiegoś tygodnia będziemy mogli znowu się usłyszeć na antenie i, i nie jestem jeszcze pewien, czy wtedy zaprezentuję właśnie tego czeskiego Pilznera, czy może będzie to jakieś inne piwko. Może piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli posłuchać. Ja postaram się wybrać jedną z opcji i, i może właśnie zróbmy w taki sposób że właśnie to wy zaproponujecie, co powinno być tematem kolejnego odcinka. No do, do wyboru jest czeski pilsner, ewentualnie porównanie czeskiego i polskiego pilznera Urkwela, albo piwo zaproponowane przez was. Żadna z opcji nie będzie tutaj jakby dyskryminowana, jeśli padnie 10 propozycji na jedno konkretne piwo i tylko jedna na jakieś inne, to, to nie będę tutaj się kierował głosem większości, tylko, tylko sam wybiorę pośród komentarzy ten, to, to jedno piwo, które omówię w kolejnym odcinku i, i to by było chyba na tyle. Do usłyszenia kolejnym razem